Błękitna parasolka, część 52. Wielka była radość i poruszenie w Łękpelin, kiedy do domu wrócili tatuś Jacek Masłowski i reszta pracowników naszego gospodarstwa. Do fornala Antoniego Abramczyka powrócił jego kuzyn, porucznik Wojska Polskiego, pan Lenc. Stefan Sieradzki długo się ściskał ze swoją dziewczyną Weroniką, która zapowiedziała wspaniały obiad z okazji powrotu aresztowanych. Często się mówiło, że z Pawiaka mało kto wraca żywy, a tu nagle powrócili wszyscy. Dyskutowano również nad tym, kto się najbardziej przyczynił do zwolnienia aresztowanych. Mama oceniała, że niewątpliwie to wielka suma pieniędzy, którą dostał ukraiński adwokat Karpiuk i Niemiec Trojhender. Z monopolu tytoniowego się temu przysłużyła. Ja jednak wiedziałem, że do tych pieniędzy Należy dodać także niewyczerpalną działalność mamy, która próbowała coś wskurać na wszystkich możliwych szczeblach. Myślałem też sobie po cichu, że ta moja rozmowa z niemieckim oficerem z dwoma złotymi gwiazdkami na epoletach też miała co nieco do czynienia. To jego zdziwienie Erspricht, a ponadto książki techniczne w języku niemieckim w bibliotece Barbary i zdjęcia Stryja Vitalisa, to wszystko było nie do pogodzenia z tym, co Niemcy wiedzieli o Polakach i kulturze tej ziemi. Nie trudno było wyczuć, że oficer jest inteligentnym Niemcem. Długo zawieszał swój wzrok na obrazach Grotkera Setkowicza i Sipińskiego. Niemiec wiedział, że Polska przeszło sto lat, była w niewoli, a mimo tego w łękpelin nie było widać, żeby Polska zatraciła tożsamość. Podczas wykwintnego obiadu składającego się z zupy nic i sztuki mięsa z kartofelkami i sosem chrzanowym, tata opowiadał o głodowych porcjach żywności na Pawiaku. Opowiedział także o fatalnym kartofelku, który zawisł na brzegu kotła i przez chwilę się wahał, czy wpaść do menaszki, czy z powrotem do kotła. I wybrał to drugie. Zamiast do menaszki tatusia ziemniak wpadł do kotła. Po obiedzie tata zaproponował mi, żebyśmy obaj objechali gospodarstwo, na co się chętnie zgodziłem i pobiegłem natychmiast do stajni wyczyścić dwa koniki. Tata długo głaskał swoją karą, bardzo już leciwą klacz, na której szarżował gdzieś pod radzyminem w roku 1920. Siedliśmy na konie: ja lekki na karą, tata zaś na siwą, i ruszyliśmy. Pola były zadbane mimo braku kilku ciężkich koni. Nie spodziewałem się, powiedział tata ze wzruszeniem w głosie. Nie spodziewałem się, że dacie sobie sami radę. Sądziłem też w więzieniu, że kupicie sobie konie. Pieniądze przecież były, zapytał tato. Nie odpowiedziałem na to pytanie. wiedziałem bowiem, że cała gotówka poszła do kieszeni Niemców za zwolnienie więźniów z Pawiaka. Przyglądałem się zmęczonej twarzy tatusia i bacznie śledziłem każde jego słowo. Bardzo zmarniał w tym więzieniu. Wcześniej ustaliliśmy z mamusią, że tata nigdy nie dowie się ile kosztowało jego zwolnienie z więzienia. Objechaliśmy wszystkie pola. Świeciło słonko, małe kumulusy płynęły po niebie, a my jechaliśmy obok siebie w ciszy. Pod koniec przejażdżki zauważyłem, że tata zaczyna się uśmiechać. Kilka razy nawet sobie zażartował. Zapytałem więc śmiało, jak tata przewiduje odzyskanie naszej polskiej niepodległości. Wiesz, Andrzejku, rzekł tata, w więzieniu siedziałem prawie z samą inteligencją. Kupcy, handlarze i cwaniacy siedzieli w osobnych celach. Oni dla Niemców byli mniej niebezpieczni. Powiem ci tyle. Wszystko w tej chwili zależy od frontu zachodniego. Jeśli Niemcom nie uda się pokonać Anglii tak szybko, jak zrobili to z Francją, to jest nadzieja na rychłe pokonanie Niemiec. Musimy się uzbroić w wielką cierpliwość i tworzyć tymczasem państwo podziemne. Tylko państwo podziemne to olbrzymie straty dla inteligencji polskiej, tak pieczołowicie odbudowywanej przez 20 lat, powiedział tata. Ale powiedz Andrzej, co u ciebie na bielanach u księży Marianów? Jakoś nie chwalisz się z postępów w nauce? Na razie jestem na urlopie, jak ładnie powiedział mój doktor pan Sinołęcki za porozumieniem stron. Powiedziałem i dodałem zaraz. Źle się tam czuję, tatusiu. Ja to sobie jakoś inaczej wyobrażałem, a tymczasem ja ciężko chorowałem, a mama płaciła za piękny dębowy stół, którego ja nigdy nie widziałem, a podobno go rozbiłem. Nie czuję, żebym był gorszy od innych uczniów, a nawet jest wprost przeciwnie, powiedziałem. Z matematyki i fizyki moi koledzy niewiele umieją. Mają trudności z najprostszymi przekształceniami algebraicznymi. Moja obecna wiedza, którą odebrałem w Cimielowie od Stryja Witalisa i tu w Łęgu od Barbary, to inna wiedza niż ta, którą przekazują nam u księży Marianów. Księża nie mają chyba pieniędzy na zaangażowanie dobrych, świeckich nauczycieli, a najbardziej przykra jest dla mnie obecność Niemców w tym samym gmachu, w którym mieszkają uczniowie, skarżyłem się. Obecność tych szarych mundurów jest nie do zniesienia. Wyobraź sobie musiałem rozgrywać w sali rekreacyjnej partię ping-ponga z Niemcami, żeby pokazać, że my Polacy jesteśmy lepsi. W tej wspólnej sali rekreacyjnej uczniowie internatu zapominają o tym, że Niemcy są okupantem. To jest dla mnie przykre. Niemcy to są młodzi chłopcy. Rozgrywałem jednego seta i dołożyłem Niemcowi, jednak z powodu swojej choroby odmówiłem dalszej gry, za co wyobraź sobie mój wychowawca ksiądz podziewo był na mnie wściekły. Niechcący też podsłuchałem kiedyś rozmowę księdza prowincjonała Sobczyka z panią dentystką, u której leczyłem zęby. Ksiądz prowincjał powiedział do dentystki, że od pani Cieleckiej to ona może brać ile chce, bo ona ma dużo forsy. Przepłakałem po tym cały wieczór, powiedziałem tacie. Ja wiem, że rok szkolny muszę dokończyć, muszę wrócić do księży, ale ten Pan Bóg u księży jest nieco inny niż u nas w Słomczynie, a zupełnie inny niż w kościele w Mirkowie. W kościele w Mirkowie Bóg jest piękny i bardzo sprawiedliwy. Opowiadałem dalej tacie, wiesz, jest w internacie taki chłopiec, który nazywa się Grzegrzułka. Układa on sobie takie ładne wierszyki. Kiedyś w chwili szczerości zwierzyłem mu się z różnych moich wątpliwości, a on mi na to odpowiedział, że jestem naiwniak i powiedział do mnie wierszykiem. Różni byli bogowie, różnych spraw patronowie". Nie bardzo mnie do tych swoich wyzwolonych myśli przekonał. Rozmawialiśmy dalej, że wśród zakonników na Bielanach jest też zakonnik, nie ksiądz, a cywil. Jest nim pan hrabia Bronisław Załuski, który zawsze pięknie się ubiera, ale zawsze w zielone garnitury. A mój przyjaciel grzeg żółka na to, że to przecież jest nasz dyrektor internatu. Nic o tym nie wiedziałem, odpowiadam koledze, a ten do mnie znów wierszykiem. Ja mnie kozak, nic chrzetuski, tylko dyr chr br załuski Tato, tam na Bielanach są nieraz bardzo uzdolnieni chłopcy, ale ja się tam źle czuję. Czegoś mi tam brakuje, powiedziałem. Andrzej Cielecki